od 70 do 80%. Projekt ma pomóc lepiej rozpoznać zagrożenia na całej trasie przelotu. Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja małpaafera.pl Maltanka powraca po zimowej przerwie. Kolejką parkową będzie można się przyjechać po raz pierwszy w najbliższą niedzielę oraz w kolejny weekend 18 i 19 kwietnia. Kursy realizowane będą co godzinę. O pełnych godzinach kolejka będzie odjeżdżać ze stacji Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzeniec Oznacza to, że pierwszy kurs ze stacji Maltanka odbędzie się o godzinie 10, a ostatni ze stacji Zwierzyniec o 18.30. Mówi rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Agnieszka Smogulecka. Od piątku 24 kwietnia Maltanka będzie czynna codziennie. Szczegóły są dostępne na stronie mpk.poznan.pl I tą informacją kończymy serwis na ostatnie dzisiejsze wydanie. Zapraszam o 18.57.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 Dzień dobry, dzień dobry. Piątek, 10 kwietnia, godzina 18. Sporting. Klub Afera he, wita się na antenie 98,6. Dzisiaj klasycznie w godzinie dla sportu weterze będzie trochę o Lechu, e, trochę o koszykówce oraz o wracającym hokeju na trawie. Za realizację odpowiadać będzie Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami Samuel Kimmel oraz Szymon Kamuda. Zapraszamy jednak na myślowic najpierw. Darni nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść Chodzą na ulicę Siadają na chodniku I palą jointy Robią wszystko Żeby stąd uciec. Zanim jednak rozpoczniemy od sportowych emocji, dwa szybkie zdania na temat bardzo nieprzyjemnej i bardzo smutnej sytuacji. Dzisiaj we Wrocławiu w wieku 49 lat odszedł zastępca, drugi trener reprezentacji Polski, Jacek Magiera. Były trener Legii Warszawa, były trener Śląska Wrocław, zdobywca dwóch mistrzostw Polski chociażby oraz współautor słynnego remisu Legii Warszawa w Lidze Mistrzów z Realem Madryt 3-3. W związku z za śmiercią trenera Jacka Magiery wszystkie, me, wszystkie mecze nadchodzącej 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy będą poprzedzone minutą ciszy. No i właśnie, jeżeli już tutaj jesteśmy przy 28. kolejce Ekstraklasy, to w niedzielę o 17.30 Lech Poznań zmierzy się z GKS-em Katowice, czyli tutaj właśnie rozmawialiśmy przed wejściem. Wczoraj ta sytuacja była dosyć ciekawa, ponieważ jak ja przygotowałem notatki, to pierwotnie gks zapowiadało się na to, że będzie finalistą Pucharu Polski. Ostatecznie, dopiero po rzutach karnych, okazało się, że GKS musi nacieszyć się tym dotarciem do Pucharu, Finału finału dla Rakowa Częstochowa, a w Lidze GKS Katowice to siódma siła ligi: 39 pod oczek po 27 kolejkach, czyli to jest 6 punktów mniej od kolejorza. Ale w ostatnim czasie GKS jest zdecydowanie na takiej fali wznoszącej, dobrze tutaj wszystko zaczęło grać w tym zespole. Ostatnio też pamiętamy, że Lech zremisował bezbramkowo w Białym Stoku, bardzo wyrównane spotkanie. A jeszcze wracając do tego, jak wyglądał poprzedni czy Lecha Poznań z GKS-em Katowice. To w 11. kolejce w Katowicach górą był Lech, a gola w 45. minucie na wagę zwycięstwa zdobył Brian Fiebewa, który obecnie jest wypożyczony do Holandii, więc on kolejowcowi w tym, w tym meczu pomóc nie będzie mógł. Ale najpierw dzisiaj też odbyła się konferencja prasowa przed tym spotkaniem i występ GKS-u w Pucharze Polski skomentował szkolenie Lecha Poznań Niels Fredriksen. Bili sobie naprawdę dobrze, szczególnie w pierwszej połowie. Grają dobry futbol, więc to silny zespół. Cztery razy otrzymywałem pytanie o to, czy fakt, że rywalizowali przez 120 minut będzie coś znaczył. Moja odpowiedź to nie, bo wszystkie ekstraklasowe drużyny są nieźle trenowane. Mogą grać co dwa dni dzięki przygotowaniu fizycznemu. No, oczywiście to będzie bardzo trudny rywal, szczególnie, że nigdy wygodnie się Lechowi nie grało z Gieksą po ich powrocie do Ekstraklasy, no chociażby można przywołać mecz w zeszłym sezonie, który również był rozgrywany pod sam koniec rozgrywek, gdzie uratował zwycięstwo Lechowi Poznań Mario Gonzalez, który jest wspominany, tak jak już rozmawialiśmy przed wejściem na audycję, z powodu bramki z GKS-em, która dała zwycięstwo i z powodu wybicia tej piłki meczowej w ostatnim spotkaniu y, ligowym, które, za, które zapewniło y, majstra Lechowi Poznań. Y, to nie będzie proste spotkanie, ale ważne dla kolejorza, ponieważ y, potem będzie także spotkanie wyjazdowe z Pogonią, y, potem będzie także domowe spotkanie z Legią Warszawa, więc y, gdzie zdobywać punkty, jak nie teraz, jak nie w meczu z Gieksom, jak nie w sytuacji, kiedy jest ponad 30 tysięcy biletów już sprzedanych na to spotkanie, więc y, doping będzie głośny, doping będzie wyraźny. Najważniejsze, że żeby kadra dojechała, żeby dojechała również taktyka w trakcie tego spotkania, a właśnie zapytany o, o szerokość tej kadry, Niels Frederiksen, tak odpowiadał o zdrowiu Tofika, Ismaila i Filipa Jagieły. Ismail, he some kind of issue. Ismail miał po ostatnim meczu problem z ramieniem. W ostatnim tygodniu trenował więcej indywidualnie. Zobaczymy, jak będzie czuć się jutro i wtedy podejmiemy decyzję. Jagiełło wrócił. Odbywał pełne treningi z drużyną. Włączymy go do kadry meczowej. Trzymając się tematu zawodników, to w tym tygodniu też dotarła nas informacja, że były obrońca Lecha Poznań, szkod Barry Douglas, zakończył swoją karierę, no i tutaj myślę, że jedna z też legend, można spokojnie użyć tego określenia, w przypadku tego zawodnika dwa mistrzostwa Polski, Super Puchar Polski i ćwierć Ligi Konferencji 139 występów, 9 bramek, no ale chyba wszyscy pamiętamy przede wszystkim to piękne uderzenie z rzutu wolnego z Legią Warszawa, które no, przyczyniło się do mistrzostwa w 2015 roku, a jeśli ktoś nie pamięta, to naprawdę polecam To sobie odtworzyć, to nie będzie stracony czas Ostatnio mi się wydaje, że właśnie drugie kółko Zatacza ta bramka na mediach społecznościowych. Tak więc jest, jest bardzo popularna Też, jak jesteśmy przy Zespole GKS-u Katowice To tutaj dosyć ciekawa sytuacja No bo w niedzielę męski zespół Lecha Będzie mierzył się z tą drużyną A zespół żeński Lech Poznań OM, Również zagra przy ulicy Bugarskiej We wtorek w ramach Półfinału Pucharu Polski O godzinie 18.30 30 zawodniczki kolejorza zagrają na stadionie przy ulicy bułgarskiej, co też jest dosyć nietypową sytuacją, ponieważ na co dzień zawodniczki grają przede wszystkim w plewiskach. No i no, ta sytuacja o tyle jest dobra, że mieliśmy w poprzedniej fazie dwa zespoły, ponieważ jeden z młodzieżowych zespołów trzecich, chyba zespół względem kolejności, awansował też do ćwierć finalu Polski. Tam zawodniczki młodsze odpadły, a tutaj po tak przejściu. Najpierw Iskry Tarnów 4-0, później Polonia, Środa Wielkopolska 5-0, KKP Warszawa 5-0 do oraz Górni Głęcz na 1-0. No i to właśnie podopieczna, litizając za w półfinale. I dalej nie straciły bramki, ale też warto wspomnieć, że jest tutaj szansa na rekord frekwencji, ponieważ obecnie na meczu klubowym piłki nożnej kobiet wynik najlepszy właśnie należy do GKS-u Katowice. Tam wtedy ten mecz oglądało 4474 kibiców, więc może jest szansa we wtorek na rekord żeńskiej piłki w Poznaniu. No, w tym momencie około 2000 biletów jest już sprzedanych. Póki co z tego, co orientowałem się, to jest otwarta tylko trybuna numer 3, tylko trybuna Czapczyka, więc z biegiem czasu, jeżeli te bilety będą się rozchodzić szybciej, to prawdopodobnie stadion być może będzie poszerzany, jeżeli chodzi o pulę biletów do wybrania. Mówię wybranie brania nie zakupienia, ponieważ y, na ten mecz można wybrać się za darmo. Wejściówki są za okrągłe 0 zł, dlatego y, nawet jeżeli ktoś będzie miał wolne popołudnie, to zachęcamy, żeby spędzić je w taki aktywny sposób. Tak, jeszcze tutaj zamykając temat Lecha to tym razem rezerwy Lecha Poznań tam doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca Grzegorz Wojtkowiak został we wtorek odsunięty od prowadzenia drugiej drużyny Lecha Poznań, a jego obowiązki do końca rozgrywek przejmie Maciej Wilusz który poprowadzi zespół jeszcze w dziesięciu ostatnich spotkaniach trwającego sezonu trzeciej ligi, ale warto też wspomnieć że obecnie strata tego zespołu do drugiego miejsca to drugie miejsce premiuje udziałem w barażach o drugą ligę wynosi, ta strata wynosi 15 punktów, więc naprawdę było bardzo ciężko to odrobić matematycznie są na to szanse, ale oczywiście realistycznie patrząc to będzie bardzo trudne zadanie podejrzewam też, że ta zmiana tutaj może mieć na celu poszukanie albo jakiegoś zastępstwa długoterminowego, jeżeli trener Maciej Wilusz sprawdzi się na tym stanowisku to może liczyć na jakieś przedłużenie kontraktu A y, tematy piłkarskie na dzisiaj już zamykamy no. Nawet można jeszcze y, na chwilę wtrącić Ponieważ pierwszy mecz pod wodzą Macieja Wilusza właśnie trwa y, Na wyjeździe z w dom świecie Rozpoczęła się właśnie y, druga y, połowa tego spotkania 26. kolejki trzeciej ligi I w tym momencie padła bramka na 2 do 0 y, Pierwszego gola zdobył Patryk Palat A drugiego y, Tymoteusz Gmur no to I teraz, oby tak dalej Dokładnie, oby tak dalej teraz możemy zakończyć nasze wejście Ciągle patrzcie jak Wstajesz rano do pracy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 Ciągle mam nadzieję Że poświęcisz trochę czasu I zapytać o ciebie Dużo by to zmieniło Powiem ci to szczerze Koszykarki y, AZS-u Politechniki dalej grają w fazie playoff i tam y, awansowały już do półfinału. I teraz mieliśmy, tak naprawdę byliśmy świadkami dwóch starć domowych w tym tygodniu, w pierwszym meczu Poznańki przegrały 61 do 72 w Gorzowie, a w drugim meczu udało się wygrać 74 do 69 no i teraz we wtorek, 7 kwietnia mecz był rozgrywany w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej i tam szczęśliwie zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Szawarskiego 85 do 50 Sześciu, więc można powiedzieć, że jak na warunki koszykarskie miazga. No i w, zaczynając chronologicznie od tej pierwszej kwarty, to na boisko wybiegła ta sama piątka zawodniczek, która wygrała mecz w Gorzowie, czyli Jessica Carter, Aleksandra Pszczolarska, Brittany Brown, Malina Piaseska oraz Hanna Henk. No i po nerwowym początku i wielu faulach Poznańki odrobiły trzypunktową stratę do przeciwniczek, umiejętnie blokowały środkową gości Weronikę Tulungę, kto miał okazję oglądać mecze z meczy Gorzowa, zespół z Gorzowa wie, jak duże problemy potrafi stworzyć właśnie ta zawodniczka rywalką. No i udało się po tej pierwszej kwarcie schodzić z prowadzeniem czteropunktowym 17 do 13, a w drugiej kwarcie przede wszystkim popi tutaj popis gry Brytanii Brown, która dzięki kapitalnej serii zdobyła do przerwy aż 14 oczek. Swoje też dołożyła kapitanga zespołu Jowana Popowiedź. Właśnie tutaj w przerwie jak wysłuchaliście muzyki, to sobie rozmawialiśmy o Jowanie Popowiedź, jak ta zawodniczka Świetnie się prezentuje w tym sezonie, rzeczywiście wnosi i dużą energię do tego zespołu, ale też po prostu punktuje. No i już po drugiej kwarcie, po połowie spotkania ta przewaga urosła do aż 19 punktów, 47 do 28 a w trzeciej kwarcie tak naprawdę zespół z Gorzowa nie radził sobie wiele lepiej, drużyna rzuciła tylko 11 punktów i tak naprawdę najważniejsze było odcinanie tych gwiazd zespołu z Gorzowa, czyli Courtney Hart oraz Ashley Ołusu no i tutaj już w czwartej kwarcie zaczęły się pojawiać zawodniczki rezerwowe, między innymi Dominika Puzio, która zdobyła w całym meczu 12 oczek i 3 zbiórki końcówka należała do Zespół z Gorzowa chciały zawodniczki zmin zminimalizować tą mm, ostateczną różnicę punktową, ale to się nie udało i y, do tego spotkania, y, tak naprawdę już czwartego w tej serii, bo gramy do y, trzech zwycięstw, podchodziły z bilansem 2 do 1 i była szansa y, na zamknięcie tej całej serii, ale to się nie udało. To się nie udało, chociaż tak naprawdę było całkiem blisko, ponieważ w czwarte spotkanie poznanianki wchodziły mając prowadzenie w bilansie 2 do 1 i także rozpoczęły to czwarte spotkanie jak równy z równym. Koszykarki z Poznania dobrze rzucały, dzięki Jessice Carter oraz Aleksandrze Pszczolarskiej, z tym, że obrona rywalek z Gorzowa Wielkopolskiego była już tego dnia dużo lepsza. Dużo bardziej blokowały, dużo skuteczniej blokowały I łapały poznanianki Bardzo często na granicy błędu 24 sekund, więc już jeżeli ten czas Na rozegranie się kończył, to trzeba było Rzucać nawet z nie do końca Dobrze przygotowanej pozycji Druga kwarta to dalej była taka walka Taki mecz start-stop w zasadzie Jakbyśmy oglądali bardziej tenisa, piłka od jednej do drugiej strony Cały czas krążyła Było nadal punkt za punkt Akcja za akcję Jednak w tamtym momencie to y, trzy, y, trzy akcje końcowe y, tej drugiej kwarty sprawiły, że y, Gorzowianki schodziły na, y, na przerwę już z nieco większym prowadzeniem, ponieważ w tych ostatnich sekundach ta skuteczność y, wzrosła. Do przerwy było 40 do 28 dla y, Gorzowa Wielkopolskiego. Y, y, po zmianie stron y, Poznanianki y, cały czas próbowały podjąć walkę, ponieważ no, nie miały nic do stracenia. W najgorszym razie y, w bezpośrednim wyniku starć byłoby 2 do 2, no a jeżeli by im się udało odrobić, te straty, no to przecież przeszłyby już dosyć sensacyjnie do y, finału, jeżeli chodzi o, o te rozgrywki. E, cały czas walka trwała, aczkolwiek poznanianki no nie były w stanie e, całkowicie e, odrobić e, strat. E, ta trzecia kwarta zakończyła się remisem, 19 do 19 i ostatnia kwarta już e, odbywała się pod dyktando e, drużyny z Gorzowa, e, która w zasadzie po prostu kontrolowała e, swoją przewagę, no i to udało im się dowieść e, do końca, co sprawiło, że to jednak rywalki wygrały 76 do 66. Tak, przed, już tak naprawdę po zakończeniu spotkania rzucająca AZS-u polityki Emilia Kośla wspomina o tym, co będzie trzeba poprawić. Wczoraj my miałyśmy lepszą skuteczność, dzisiaj role się odwróciły i to był Gorzów, no taki jest sport, myślę, że u nich musimy grać lepiej w obronie, żeby nie zdobywały tylu punktów. Na pewno wyciągniemy wnioski z tego spotkania i będziemy walczyć. No dla Poznania, tak ważniejsze jest to, żeby teraz wyciągnąć wnioski, ponieważ już w sobotę będzie to decydujące spotkanie, piąte spotkanie, które tak naprawdę da nam odpowiedź, kto zmierzy się w finale ligowym z drużyną Azatesu UMCS-u Lublin, natomiast Emilia Kośla dalej również wypowiadała się o stylu gry rywalek i o tym, jak dobrze dysponowane one są i że to nie jest proste rywalizować, jak równa z równą z chociażby Courtney Hart czy Ashley Owusu. Na pewno jest to cię... Ciężkie je zatrzymać, no bo są to po prostu klasowe zawodniczki i widentnie miały swój dzień. Co widać właśnie po tych liczbach, obie zdobyły po 23 punkty, no więc to był ich bardzo dobry występ po prostu. No właśnie, zawodniczki z Gorzowa Po 23 punkty ten duet Najlepszy, a w przypadku Poznania Najlepsza na boisku była Jowana Popowicz 15 punktów, więc widać tą Przepaść, że dwie zawodniczki Naprawdę 46 punktów przywiozły Dla zespołu gości A tutaj w Poznaniu drugą Najlepiej punktującą była Brown 11 oczek, no to Nie było tak naprawdę z czym się mierzyć A już tak bardziej taktycznym Okiem po spotkaniu szkoleniowiec Wojciech Szawarski wspominał o tym że zespół z Gorzewa sprawił mu problemy. Gorzów pokazał, jaką silną drużyną jest i dlaczego skończył sezon na pierwszym miejscu. Odbudował, no pozwoliliśmy na to, a my z kolei też przez to, że Gorzów grał dużo lepiej w obronie, bardziej agresywnie, mieliśmy większe problemy, szczególnie z atakiem, ze skutecznością. Trener Szawarski słusznie zwraca uwagę na błędy, jakie popełniła drużyna z Poznania, ale no nie można zapomnieć w tym momencie o tym, że to w zasadzie Gorzów Wielkopolski mówi a Politechnika Poznańska może, bo nie da się ukryć, że w takiej korzykarskiej nomenklaturze no to tutaj jest spotkanie Dawida z Goliatem i tą drużyną na papierze zdecydowanie słabszą są Poznanianki. Fakt, że prowadziły dwa do jednego w starciu bezpośrednim i teraz nadal walczą w tym ostatnim meczu awans do finału jest niemałą niespodzianką i to na pewno działa na korzyść Poznanianek z uwagi na to, że być może pojawia się większa presja po stronie obozu drużyny z województwa lubuskiego i o tym również wypowiadał się Szkolenie Szawarski Przed rywalizacją wziąłbym te pięć meczów w ciemno. Teraz znowu większa presja będzie na Gorzowie niż na nas, więc postaramy się to wykorzystać. I po raz ostatni posłuchajmy szkoleniowca zespołu AZS-u Politechniki, który również przypomniał, że trzeba będzie wrócić do pewnych mechanizmów, które zadziałały w tych dwóch wygranych spotkaniach. Nie mogliśmy złapać swego rytmu po prostu, więc myślę, że musimy złapać ten swój rytm, żeby nam się grało lepiej w ataku, bo wiadomo, wszystko zaczyna się od obrony, ale to nie jest tak, że to działa w jedną stronę, bo dobry atak też również napędza obronę. Pozostaje mieć nadzieję, że ten decydujący mecz będzie jak, jak najbardziej ciekawy, jak naj, będzie obfitował w jak największą ilość emocji. To starcie już jutro o godzinie 18 na wyjeździe w arenie Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim. My natomiast wrócimy do Was z jeszcze odrobiną koszykówki, ale to już po muzyce. Lepiej.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 nie boję się nie boję się wojny, jestem um. spokojny, jestem chcę do twojej strony Trzymając się tych tematów koszykarskich jeszcze fatalnie wygląda tak naprawdę, już nie będziemy owijać w bawełnę, wygląda sytuacja basketu Poznań w pierwszej lidze. Ostatnio mecz z decką Pelplin przegrana 79 do 97. A dlaczego ta sytuacja jest tak fatalna? No obecnie basket znajduje się, uprzedzając trochę, bo zawsze tak naprawdę na koniec mówimy o tym jak wygląda sytuacja w tabeli, ale obecnie basket znajduje się na 15 miejscu z bilansem 11 zwycięstw i 19 Porażek, a trzy ostatnie zespoły ligi spadają pięterko niżej, więc jest taka możliwość, że jeżeli basket nie weźmie się w garść w tych ostatnich dwóch domowych spotkaniach, to będzie w przyszłym roku rozgrywał swoje mecze w poziomie niższym. Mamy też to doświadczenie z zespołem Wiary która przecież Zdaje się, że też już spadła Tak, na dokładnie Jeszcze niższe pięterko, więc tam w ogóle sytuacja jest Dosyć Skomplikowana No i tej sytuacji w baskecie nie ułatwia też Fakt, że trzech Podstawowych zawodników zespołu, czyli Michał Samsonowicz, Mikołaj Stopierzyński I Jan Nowicki Są nieobecni, nie będą Do dyspozycji trenera etmusa Walejko do końca sezonu, a też to była dziewiąta porażka z rzędu w wykonaniu poznańskiego zespołu. Tak naprawdę już ten sezon toczy się tylko o honor, tutaj nie ma żadnych laurów, no chyba rzeczywiście tylko to potencjalne utrzymanie trzeba walczyć, to zaczęli pozniacy od tak naprawdę serii punktów 7 do 0, no ale później też ta przewaga utrzymywała się w miarę na, na, na dobrym poziomie, a takim bezpiecznym poziomie 17 e, do 8, ale to też e, tutaj duży wpływ na to miała e, kiepska dyspozycja Jadena Kołka-Domingue z zespołu e, z e, No i po pierwszej kwarcie e, tak naprawdę niespodziewanie, ku zaskoczeniu wszystkich było 30 e, do 17, ale później już nie było tak kolorowo. No właśnie, basket nas już przyzwyczaił w tym sezonie, że w mecz wchodzą dobrze, czasami potrafią być nawet lepsi od drużyn ze z ścisłej czołówki ligowej tabeli pierwszej basket ligi, ale jak przychodzi już druga połowa to brakuje sił, być może zawodnicy oddychają rękawami być może brakuje jakiegoś skupienia czy po prostu utrzymania taktyki na, na dłuższą metę, albo po prostu zespół jest dobrze czytany po, po tej pierwszej czy drugiej kwarcie, no i faktycznie było podobnie w tym momencie przewaga wypracowana w pierwszej kwarcie została zniwelowana w drugiej no i w trzeciej to już był absolutny pokaz siły, pokaz jakości decki Pelplin, która wygrała tą trzecią kwartę 30 do 11 umacniając się na, na prowadzeniu bardzo zdecydowanie czwarta kwarta to już była kompletna kontrola tego spotkania, wygrana również przez Pelplinian 21 do 19 sprawiła, że mieli zapewnione zwycięstwo i to na spokojnie 18 punktami więc nie musieli się obawiać o to, że, że basket w ogóle nawet się ostatnim szarżą im zagrozi, bo po prostu strata y, Poznaniaków była za duża i na to zwraca uwagę chociażby też y, szkoleniowiec basketu Edmund Walejko, że po prostu forma y, nawet niedługofalowa w trakcie jednego meczu jest zbyt niestabilna. To jest ta różnica, który jest deka jest Poznań. Poznań gra 20 minut, już kolejny mecz, a deka gra 40 minut i to jest taki score. Też trener wspominał o y, takim, y, o, z, tak naprawdę zmuszeniu y, przez obecną sytuację kadrową y, do wprowadzenia juniorów do pierwszego składu. Jestem zadowolony, jak nasi młody zawodnik dzisiaj. Remik pierwszy raz grał i może powiedzieć, jest krok do przodu. No, trzeba być zadowolonym Chociaż z małych rzeczy, tak? Trzeba się cieszyć z małych rzeczy Więc e, chociaż tyle, że Dostają e, minuty Dostają sekundy, które być może W przyszłym sezonie chociaż będą e, W jakiś sposób procentować, no bo widać, że Nie wygląda to w tym sezonie najlepiej I te braki, braki kadrowe są aż nadto Widoczne e, No i zwraca uwagę na to tempo na, na tą niestabilność Również skrzydłowy basketu Igor Krajewski Który również zwraca uwagę na to, że Po prostu nie wytrzymali tempa, którego koście narzucili. W drugiej połowie daliśmy im się rozpędzić, nie trzymaliśmy się założeń. W ataku tak samo graliśmy, każdy co chciało no i tak bez energii. Wyszliśmy na pewno na tą drugą połowę. Myślę, że to było widać. Następny mecz poznaniaków czeka w niedzielę. Na wyjeździe zmierzą się w Rzeszowie z Resowią. Dwie kolejki do końca. Te dwa ostatnie zespoły z tabeli już tak naprawdę mają zapewniony spadek, więc tylko będzie się toczyła gra poznańskiego z zespołu, a tam też jest dosyć duży ścisk w tabeli te różnice do tak naprawdę e, trzy zespoły chyba mają e, Tyle samo punktów A e, dwa kolejne mają tylko oczko Więcej, więc e, gra Tak naprawdę o ten potencjalny spadek Będzie toczyła się e, Do samego końca Z tematów koszykarskich to wszystko Za chwilę siatkówka i curling Zostanę w tej wannie Tak, emocje koszykarskie. Teraz pora na emocje siatkarskie. Mowa o półfinale A mężczyzn w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej, oczywiście tej klasycznej halowej, które, który to półfinał A odbywa się właśnie w Poznaniu, w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. No i mamy tutaj rozgrywki, rozgrywki grupowe czterech grup, w których to rywalizują różne zespoły. Dzisiaj mecze to chociażby drużyna UP Poznań, która grała z UM Poznań, drużyna ANS-u z Politechniką Poznańską, drużyna UKW Bydgoszcz z usz Szczecin, ZUT Szczecin grał z PG Gdańsk, USZ Szczecin z UP Poznań, PG Gdańsk z ANS-em Leszno oraz wiele, wiele innych zespołów, ale o szczegółach już Samuel. Dokładnie, mecze odbywa się od 8.30 ostatnie spotkanie jest rozgrywane o 19 i tak naprawdę to jest taki interwał co półtorej godziny jest rozgrywane jakieś spotkanie mecze toczą się na dwóch boiskach, dzisiaj zaczęły się te pierwsze zmagania, później tak naprawdę od jutra zaczynamy fazę pucharową a w niedzielę mecze o, o pierwsze miejsce, o trzecie miejsce o piąte i o siódme o dziewiąte jedenaste również a o co toczy się, gra, gra się toczy o udział w finałach ogólnokrajowych akademickich mistrzostw polskich, które odbędą się w Warszawie od 30 kwietnia do 3 maja będą one trwać, a kto będzie, kto zyska tą możliwość wyjazdu do Warszawy, to będą cztery najlepsze zespoły z każdego półfinału a już przechodząc do dzisiejszych wyników, to jeszcze niestety nie znamy wyników z meczu z godziny 17.30 jeszcze, tak wspominam, o 19.00 Ostatnie dwa spotkania, ale z tych spotkań, które się odbyły, to w Derbach Poznania Uniwersytet Przyrodniczy pokonał Uniwersytet Medyczny 2 do 0. UAM Poznań pokonał Wyższą Szkołę edukacji i terapii 2 do 0, Politechnika Poznańska pokonała ANS Leszno również 2 do 0 Uniwersytet Ekonomiczny z AWF Poznań, tutaj wygrana Ekonomika 2 do 1 i idąc dalej, mowa o poznańskich zespołach to Uniwersytet Przyrodniczy pokonał Uniwersytet Szczeciński 2 do 0 i dwa ostatnie spotkania Poznaniaków to Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii wygrała z Uniwersytetem Gdańskim Przegrała z Uniwersytetem Gdańskim 0-2, do 2, a AWF Poznań wygrał z Akademią Wyż... Wychowania Fizycznego i Sportu z Gdańska 2-0. do 0. Dokładnie. Na dzisiaj pozostał jeszcze Uniwersytet Medyczny Poznań, który zagra z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz UAM Poznań, który zagra z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak samo Uniwersytet Ekonomiczny, który zagra z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Politechnika Poznańska, która zagra z Zachodniopomorskim Uniwersytetem. Uniwersytetem Technicznym w Szczecinie, zatem jeszcze cztery mecze, wszystkie cztery z udziałem poznaniaków są lokalne emocje. Dokładnie i zamykając temat siatkówki, przejdziemy do wspomnianego Carlingu, ponieważ obecnie odbywają się Mistrzostwa Polski Mistów w Łodzi. Turniej potrwa do 12 kwietnia i tak naprawdę wyłoni reprezentację Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata. W pierwszym dniu rozegrano dwa mecze zespołu PKC Dąbrowski, skrót PKC Poznański Klub Karlingowy. No i na otwarcie Poznańsk, poznańska reprezentacja zremisowała zespołem DKC Tomaszek 6 do 6, a w drugim meczu PKC Dąbrowski pokonał POS Jurkiewicz 9 do 2. W składzie drużyny grają Hanna Nowicka, Leszek Ściborski, Natalia Otto oraz Jakub Dąbrowski. Są też inni zawodnicy związani z Poznaniem, na przykład Małgorzata Hałas oraz skip drużyny POS Jasiecki Borys Jasiecki. A zwycięstwa, tak, zwycięzca e, Mistrzostw będzie reprezentował Polskę na październikowych Mistrzostwach Świata Też o, mm, e, Dzisiaj Odbywają się mecze Jutro będą jeszcze one te, Powiedzmy w tej fazie grupowej się Odbywać, ewentualne ćwierćfinały Dla poznańskiego zespołu będą też Rozgrywane jutro, a jeżeli uda się Awansować dalej to półfinały i finały Są zaplanowane na niedzielę e, Też dzisiaj jeszcze o 15.30 Było rozgrywane Wygrywane. Jeszcze jedno spotkanie poznańskiego zespołu i tam porażka z zespołem AZS-u Kowalczyk 5 do 7. To tyle, jeżeli chodzi o te lodowe emocje Sport, który ostatnio zdobył taką popularność dzięki Igrzyskom Olimpijskim I przebił się do nieco szerszego odbioru, do nieco szerszej widowni Będzie emocjonował i interesował tutaj na, na arenie polskiej Niech zdobywa popularność, bo o to chodzi, żeby sport po prostu łączył, a nie dzielił A my teraz zapraszamy na jeszcze jedną piosenkę I wrócimy z zapowiedziami na najbliższy weekend That's it. najpierw zanim zapowiedzi, jeszcze krótka informacja, która dosłownie przed chwilą nam wpadła, mianowicie informacje o nowym siatkarskim zespole. W Poznaniu były już emocje akademickie, teraz ogólne. Ma nowo powstać drużyna Fortu Poznań, która ma wykupić licencję jednego z siatkarskich zespołów i rozgrywać swoje mecze na zapleczu głównej klasy rozgrywkowej. Natomiast przenosząc się już do emocji w nadchodzący weekend, rusza po przerwie zimowej, runda rewanżowa, spotkań w Hokej Superlidze. Przed nami już jutro, bowiem w sobotę ósma kolejka. O godzinie 16.30 poznański Grunwald u siebie podejmie drużyny HKS Siemianowiczanki. O godzinie 18.00 Stella Gniezno rozegra swoje spotkanie z Wartą Poznań. NA AZS AWF Poznań zagra derbowe spotkanie z Politechniką Poznańską. To także o 18.00. I na zakończenie kolejki o 20.00 HK Pomorza Toruń podejmie El i tutaj jeszcze wracając na momencik do Koszykówki, to w weekend starcie MUKSu Poznań z MKS Pruszków. Jutro godzina 17 jest to rewanżowe starcie, bo gramy do dwóch zwycięstw w ćwierćfinałach pierwszej ligi kobiet. W poprzednim spotkaniu porażka 58 do 62 i po tym dosyć dobrym wejściu w pierwszoligowy sezon długo się Poznańki utrzymywały na, na na pierwszej pozycji Ligi. Później pod koniec złapały lekką zadyszkę i spadły na szóstą lokatę. Mierzą się z Pruszkowem, który był w sezonie statniczym na miejscu trzecim. I jeżeli udałoby się Muxowi jutro zwyciężyć, to czeka jeszcze jedno trzecie spotkanie w środę w przyszłym tygodniu. Z emocji piłkarskich to w niedzielę oprócz Lecha Poznań mecz swój rozegra AZS UOM Poznań z zespołem Słomi Słomniczanki Sło Słomniki. To godzina 17. Obecnie Poznanki są na siódmym miejscu i będą grać z trzecią siłą ligi, ale w przypadku zwycięstwa mogą wyprzedzić zawodniczki ze Słomnik, więc na pewno rywalizacja będzie bardzo zacięta. Kontynuując emocje futsalowe, to na wyjeździe. Jutro o godzinie 20:00 Wiara Lecha Poznań rozegra spotkanie z futbalą Białystok. To jest przedostatnia kolejka zmagań. Poznaniacy są już pewni bezpośredniego awansu do Ekstraligi jeśli chodzi o drużynę piłki ręcznej, Grunwaldu Poznań męska drużyna rozegra spotkanie wyjazdowe jutro o godzinie 15 z Nielbą Wągrowiec Nielba pozycjonuje się niżej w tabeli więc jest szansa na wywiezienie kompletu punktów, ale będzie to trudne derbowe spotkanie. Warta Poznań rozegra jutro o 12.15 wyjazdowy mecz ze Stalą Stalowa Wola to również ważne spotkanie ponieważ Warta spadła na trzecie miejsce w tabeli ligowej, ale ma jeden zaległy mecz, jeżeli wygra to skoczy z pow przed Olimpię Grudziąc na miejsce drugie. Jeszcze na sekundę powrót do spotkania drugiej drużyny Lecha Poznań, który to właśnie stracił bramkę na 2 do 2. W 90 minucie mamy remis 2 do 2. Jeszcze tutaj z innych sportów to wrak by Poznania zmierzy się z Arką Rumia. To jutro o godzinie 12 starcie tak naprawdę z najgorszą, z drugą najgorszą drużyną pierwszej ligi, ale te dwie ostatnie drużyny mają tyle samo punktów, więc Możemy równie dobrze powiedzieć, że z najgorszą drużyną na tym poziomie rozgrywkowym będzie na pewno dobra szansa na odbicie po ostatniej porażce z Hegemonem Mysłowice i szansa też na lekkie odbicie w tabeli, ponieważ obecnie Poznaje znajduje się na trzeciej lokacie. Dokładnie, jeżeli chodzi o sportowe emocje na dziś, to wszystko zbliża się godzina 19. Za realizację odpowiedzialny był Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami Samuel Kimmel oraz Szymon Kamuda życzymy udanego weekendu.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 Katarzyna Markiewicz, zapraszam. Paraliż w Radzie Osiedla Stare Miasto. Aż 11 z 21 radnych złożyło mandaty. Jak tłumaczy przewodniczący Rady Tomasz Dworek, masowe rezygnacje to forma protestu przeciwko zorganizowanemu i długotrwałemu hejtowi ze strony politycznie zaangażowanej grupy. Ataki miały być na tyle intensywne, że część osiedlowych samorządowców obawiała się nawet przychodzić na sesję. Odejście większości składu ozn oznacza, że Rada traci zdolność do podejmowania uchwał i nie może dalej normalnie funkcjonować. Teraz ruch, na należy do władz Poznania. Najprawdopodobniej konieczne będzie rozpisanie przedterminowych wyborów uzupełniających, aby obsadzić zwolnione miejsca i przywrócić działanie tego samorządu. Ty też tworzysz radio. Napisz Redakcja redakcja W sercu Poznania przy Placu Wolności otwarto Kicio Kociolandia. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum poświęcone bohaterom bajek pod tytułem Kicia Kocia. ani Głowińskiej na najmłodszych czekają tu przestrzenie do nauki przez zabawę. Dzieci mogą odwiedzić, dzieci mogą odwiedzić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 wykładowym Politechniki. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Przy po czterech latach rowery miejskie powrócą do Poznania. Apeluje o to Stowarzyszenie Ruch Wspólne Jutro. Zainaugurowało ono obywatelską inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą przywrócenia poznańskiego roweru miejskiego. Zlikwidowanie tego systemu to decyzja, która była niekorzystna dla Poznaniaków, mówi członek Stowarzyszenia Kacper Nowicki. Miasto zamykając rower miejski nie dało ludziom żadnego prawdziwego transportu osobistego, który mogliby wykorzystywać każdego dnia. Stoi w rogu placu kolegiackiego strefa Hop and Go dla hulajnóg elektrycznych